Witaj w Lumeo. Zapraszamy Cię do wysłuchania analizy książki 7 nawyków skutecznego działania autorstwa Stevena R. Coveya. Wprowadzenie. Czy marzysz o tym, aby osiągać więcej w życiu, zarówno zawodowo, jak i prywatnie? Może pragniesz większych sukcesów w pracy, albo chcesz stać się lepszym, bardziej wspierającym partnerem? Bez względu na to, co chcesz poprawić, Klucz do trwałych zmian tkwi w Tobie. Jak zauważa Stephen Covey, prawdziwa przemiana zaczyna się od wewnętrznej pracy i wypracowania nawyków, które wspierają nasz rozwój osobisty i budują solidne fundamenty pod długofalowe zmiany. Współczesny świat często premiuje szybkie efekty, przez co wielu z nas szuka gotowych technik i natychmiastowych rozwiązań. Gdy widzimy sukces innych, pytamy, jak to robisz, jakie masz metody? Tymczasem Kowej przestrzega przed takim podejściem, wskazuje, że bez zmiany paradygmatów, czyli sposobu myślenia i postrzegania siebie oraz świata, nie osiągniemy prawdziwej skuteczności. Nawet osoby odnoszące zawodowe sukcesy nierzadko czują pustkę w życiu osobistym, a powierzchowne zmiany okazują się niewystarczające. Dlatego Kowej proponuje głęboką transformację opartą na wartościach i charakterze, którą wspierają jego słynne siedem nawyków skutecznego działania. Nawyk pierwszy. Bądź proaktywny. Nawyk drugi. Zaczynaj z wizją końca. Nawyk trzeci. Rób najpierw rzeczy najważniejsze. Nawyk czwarty. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana. Nawyk piąty. Staraj się najpierw zrozumieć, a następnie być zrozumianym. Nawyk szósty – Synergia Nawyk siódmy – Ostrzenie piły Pierwsze trzy nawyki dotyczą pracy nad sobą, pomagają przejść od zależności do niezależności. Kolejne trzy koncentrują się na relacjach i współpracy, umożliwiając przejście od niezależności do współzależności. Ostatni nawyk – Ostrzenie piły – obejmuje wszystkie pozostałe, przypominając o konieczności ciągłego rozwoju. Chociaż te zasady wydają się proste, Kowej wyraźnie podkreśla, że ich prawdziwa siła tkwi w ich głębokim i konsekwentnym stosowaniu. To właśnie wewnętrzna harmonia i solidna struktura osobista stanowią fundament skutecznych relacji z innymi.